Drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział trzeci. Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, hełpliwi, wyniośli, bluźnierczy,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 obciążone grzechami i rozdzierane przez różnorodne żądze. Kobiety te zawsze się uczą, tylko nigdy nie mogą dojść do poznania prawdy. Ci ludzie przeciwstawiają się prawdzie, tak jak Jannes i Jambres przeciwstawiali się Mojżeszowi. Ich umysł jest spaczony, nie przeszli próby wiary. Dlatego jednak nie zajdą, ponieważ ich głupota stanie się oczywista dla wszystkich. Podobnie zresztą, jak stało się w przypadku tamtych. Ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, Celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii i konium oraz w listrze. Jakież to prześladowania przeszedłem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich. Tak Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło, sami błądząc, jak również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak... Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. Zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą Cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga. I pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Ten rozdział, podobnie jak czytany dzisiaj na początku, pierwszy psalm, mówi nam o dwóch rodzajach ludzi. Mówi nam o ludziach bezbożnych, nieznających Boga, wrogich Bogu, chociaż czasami podszywających się pod pozory wiary, pozory pobożności, ale ludzie z gruntu nieodrodzeni duchowo, ludzie nieznający Boga, którzy kochają doczesne życie, przyjemności rozkosze, doczesne korzyści i w tym celu są gotowi użyć wszelkich środków, aby dopiąć swego. Z drugiej strony ten rozdział mówi o tych, którzy, tak jak w przypadku Tymoteusza, od dziecka karmieni są Słowem Bożym, którzy poszli za Chrystusem, tak jak Apostoł Paweł, który sam tutaj siebie stawia za wzór wiary i miłości, cierpliwości, wytrwałości, jak również znoszenia cierpień i prześladowań z powodu wiary. Apostoł Paweł wzywa Tymoteusza i jako, że jest to fragment Bożego Słowa, Bóg przez Apostoła Pawła wzywa i nas, abyśmy. Nie wzorowali się na tych bezbożnych, tak jak mówi psalm pierwszy, trzymali się z dala od nich. Nie słuchali ich rad, nie karmili się ich filozofią, ich sposobem myślenia, ale karmili się Bożym Słowem. Wzrastali w prawdziwej, praktycznej pobożności. Abyśmy byli gotowi i wyposażeni przez Boga do wszelkiego dobrego dzieła i liczyli się z tym, że nie zawsze i nie wszędzie przyniesie nam to zrozumienie i pochwałę, wręcz przeciwnie, winniśmy nastawić się na to, że będą ludzie bezbożni, którzy będą się nam sprzeciwiać, będą nam rzucać kłody pod nogi. Będą nas prześladować. Apostoł Paweł tutaj stwierdza, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani. Wszyscy, bez wyjątku. Wiemy, że to prześladowanie może przybierać wieloraki charakter. Kiedy dzisiaj słyszymy prześladowanie, biegniemy myślami do krajów muzułmańskich, do krajów, gdzie albo jakieś polityczne reżimy, albo jakieś religijne reżimy uciskają naszych braci i siostry. I to jest prawdziwe oblicze prześladowań. I o tych winniśmy pamiętać, o nich winniśmy się regularnie modlić i za chwilę więcej też właśnie w tym temacie. Natomiast to stwierdzenie Pisma, że wszyscy którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, obejmuje również nas, obejmuje ludzi żyjących w tak zwanym wolnym świecie, gdzie jest wolność przekonań, gdzie jest wolność zgromadzania się, wolność wyznawania religii. I ci również nie unikną różnych form prześladowań, sprzeciwów, drwin i hańby która wiąże się z przynależnością do Pana Jezusa Chrystusa. To, co przychodzi nam tutaj na ziemi znosić i to, na ile utożsamiając się z Chrystusem doświadczamy wrogości tego świata, nienawiści tego świata, jakiejkolwiek formy presji ze strony tego świata i prześladowań, nie może być dla żadnego z nas powodem do narzekania czy biadolenia nad sobą i dopatrywania się biedy w naszym życiu. Gdyż Pismo mówi, że tak daleko, jak jesteśmy uczestnikami Jego cierpień, tak daleko też będziemy uczestnikami Jego mocy. Jeśli pragniemy mocy Chrystusa w naszym życiu, musimy liczyć się, że będziemy też mieli udział w Jego cierpieniach, w Jego hańbie. Od czasu do czasu tutaj Dzielimy się jakimiś świadectwami czy prezentujemy jakieś zdjęcia czy informacje, aby nas na nowo i na nowo zachęcać i przypominać o tych, którzy potrzebują naszej modlitwy, naszego wstawiennictwa, ale też wierzę, że ich historie, ich doświadczenia są dla nas źródłem pouczenia, napomnienia wezwania do weryfikacji powagi naszej wiary. I chciałbym najpierw przeczytać pewną historię dwóch sióstr, które są w Polsce i które proszą o naszą modlitwę, a później obejrzymy kolejny krótki film również o dwóch siostrach, które doświadczyły spotkania z Jezusem w kraju gdzie tego typu doświadczenia wiążą się z wielkim zagrożeniem życia. W styczniu bieżącego roku na przejściu granicznym z obwodem kalingradzkim w Gronowie zgłosiły się do straży granicznej dwie obywatelki Tadżykistanu. Błagały o pomoc. Obydwie są chrześcijankami nawróconymi z islamu. Były wielokrotnie maltretowane oraz grożono im śmiercią. Na granicy funkcjonariusz Straży Granicznej poinformował je o konieczności posiadania wizy na wjazd do Polski. Młodsza kobieta zaczęła płakać, starsza, jak zeznał funkcjonariusz Straży Granicznej, powiedziała, że nie może wrócić do kraju, ponieważ spotkają je tam tortury, są prześladowane i muszą uciekać, bo przeszły na chrześcijaństwo, a jej bracia chcą ją zabić. 10 stycznia 2017 roku siostra Adolat Karimowa wraz z córką Dila Fruz poprosiły o azyl w Polsce. We wniosku Adolat napisała, chcę zostać w Polsce. Nie chcę wracać do Tadżykistanu. Boję się brata i tego, że mnie zabije. Chcę żyć spokojnie, chodzić do kościoła. W Tadżykistanie nie mogę tak żyć. Adolat była dziennikarką w lokalnej gazecie oraz fizykoterapeutką. Mieszkała razem z córką. Jej mąż zginął podczas wojny w Afganistanie. Według lokalnych zwyczajów samotnymi kobietami, Musi się opiekować mężczyzna, a rola ta po śmierci męża przypada najstarszemu bratu. Tak też stało się w jej przypadku, jej najstarszy brat stał się jej opiekunem i panem. I sumiennie spełniał swoje obowiązki aż do 2000 roku, kiedy Adolat i jej córka nawróciły się z islamu na chrześcijaństwo. Stało się to w niezarejestrowanym, działającym podziemnym kościele zielonoświątkowym. W piśmie z 17 stycznia bieżącego roku do Polskiego Urzędu do Spraw Cudzoziemców Adolat opisuje wydarzenie swojego nawrócenia. Ja, Karimowa Adolat, w 2000 roku przyjęłam Chrystusa za swego Pana. I w tym samym roku zostałam ochrzczona. Urodziłam się w rodzinie muzułmańskiej. Moja rodzina, a szczególnie mój brat, byli przeciwko chrześcijanom. Uwierzyłam w Chrystusa z powodu choroby. Bardzo ciężko chorowałam. Leczono mnie według naszych zwyczajów, po muzułmańsku. Przychodzili z meczetu i czytali Koran ale mój stan ciągle się pogarszał. Zaczęłam tracić wzrok i nie mogłam w ogóle chodzić. Potem moja siostra w tajemnicy wezwała z kościoła pastora Li, misjonarza z Chin, z którymi Tadżykistan sąsiaduje. On mówił o Jezusie i nauczał. Dowiedział się o mojej chorobie i przyszedł do mnie. Kiedy zobaczył, w jakim jestem stanie, powiedział tylko takie słowa. Córko moja, Jezus bardzo Cię kocha, On Ciebie uleczy. Następnie pomodlił się, a potem zostawił mnie i odszedł. Następnego dnia doszłam do siebie. Choroba mnie opuściła i zupełnie wyzdrowiałam. W tajemnicy zaczęłam chodzić do kościoła, zaczęłam czytać Biblię. Brat Adolat dowiedział się o nawróceniu siostry, znalazł w jej torebce Biblię, wpadł w szał, zaczął się awanturować. Domagał się, aby zerwała kontakty z chrześcijanami i wyrzekła się swojej nowej wiary. Krzyczał, że to nie jest jej religia. Adolat odpowiedziała, że nie może tego zrobić, bo Jezus umarł za jej grzechy, uratował ją. Brat zamknął ją więc na tydzień w mieszkaniu i groził, że jeśli ucieknie, to ją zabije. Gdy sytuacja trochę się uspokoiła, Adolat z córką znowu wymykały się na nabożeństwa. Brat co jakiś czas wpadał w furię i wtedy zaczynał bić drewnianą laską. Bił wszędzie, ale głównie po nogach, żeby kobieta siedziała w domu. Co jakiś czas próbował je z powrotem nawrócić na islam. Przynosił Koran i kazał czytać. Tłumaczył, że ma prawo je teraz zabić, jeśli nie powrócą do islamu. W końcu łapał Adolat za włosy i uderzał głową o Koran. Krew lała się jej z nosa. Nogi Adolat pokryte były krwiakami. W końcu kości nie wytrzymały i po którejś z awantur brat złamał jej nogę. Gdy córka Adolat, Dilafrus opowiada o tym, płacze. Wujek bił mamę po twarzy. Raz tylko uszkodził jej żuchwę. Często, gdy była świadkiem maltretowania matki, ze strachu i stresu traciła przytomność. Wujek zapowiedział, że wyda ją za porządnego muzułmanina, który wybije jej z głowy chrześcijańskie głupoty, a w razie czego zna kilku mężczyzn, którzy chętnie się z nią zabawią. Ze złamaną nogą Adolat trafiła w końcu do szpitala. Założono jej gips, okazało się, że ma też uszkodzony kręgosłup i wymaga operacji. Będąc w szpitalu, postanowiły z córką, że jak tylko gips zdejmą i matka trochę wydobrzeje, uciekną od rodziny, najdalej jak się da. Najlepiej tam, gdzie bez strachu będą mogły chodzić na nabożeństwa. Do dzisiaj Adolat ma problemy z chodzeniem. Rany na nogach i ślady pobicia na całym ciele potwierdził polski lekarz podczas obdukcji. Udało im się uciec do Rosji. Przez trzy miesiące tułały się po różnych miejscach. Przychylni ludzie starali się im pomóc. Żyły z oszczędności, które zabrały z domu. Starały się uzyskać status uchodźcy, ale nie chciano przyjąć ich wniosków z przyczyn proceduralnych. Być może chodziło o brak łapówki. Kończył im się legalny pobyt na terenie Rosyjskiej Federacji i zdecydowały się szukać pomocy na granicy polsko-rosyjskiej. Sąd rejonowy w Braniewie postanowił 12 stycznia umieścić kobiety w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców w Kętrzynie. Tam spędziły pół roku w pokoju i bloku z muzułmankami, które szybko odkryły, że kobiety czytają Biblię zamiast Koranu. Czuły do siebie niechęć niektórych z nich. Zaczęły się bać. Prosiły o przeniesienie do innej części ośrodka. Ten ośrodek odwiedza regularnie pastor miejscowego zboru zielonoświątkowego Arkadiusz Jurgiełaitis. Kobiety podczas pierwszej wizyty nie kryły wzruszenia. W końcu jest nadzieja na wsparcie. W końcu ktoś się z nimi pomodli i nie będą same. Spotykali się co tydzień przez pół roku. Pastor widząc coraz słabszą kondycję psychiczną kobiet, poprosił o ich zwolnienie ze środka. I zadeklarował na piśmie do Naczelnika Straży Granicznej mieszkanie, utrzymanie i pomoc w aklimatyzacji. Dodatkowo lekarz psychiatra zalecił natychmiastowe wyjście kobiet z ośrodka. Kobiety po sześciu miesiącach wyszły na wolność i w końcu zobaczyły Polskę nie zakrad. krat. Pastor Arek przywiózł je z ośrodka prosto do Nowego Domu. Zamieszkały przy kościele w służbowym mieszkaniu sąsiadującym z kaplicą. W czasie, gdy pastor wynosił z samochodu torby z ich rzeczami i zakupami, Adolat weszła do kaplicy i tam już została. Po dłuższej chwili pastor przyszedł do niej. Kobieta siedziała w ławce przed krzyżem i stołem komunijnym z otwartą Biblią. Miała pochyloną głowę, modliła się i szlochała. Na podłodze była duża kałuża łez. Później była już tylko radość. Członkowie miejscowego zboru odwiedzają je codziennie, zabierają na spacery, wspólnie się modlą i czytają Biblię. Kobiety stale odkrywają różnice kulturowe. Dila Frust była zaskoczona strojem dziewczyn w miejscach publicznych. Odsłonięte nogi, ręce, ramiona... W Tadżykistanie, gdybym tak się pokazała, pewnie by mnie już porwali. Jak informują organizacje broniące praw człowieka, w Tadżykistanie dochodzi do częstych aktów przemocy na kobietach, porwań i powszechny jest handel ludźmi. Niecodzienny był też dla niej widok trzymającej się za ręce pary. Taka manifestacja uczuć na ulicy była nie do pomyślenia w jej kraju. Dla jej mamy krępujące były odwiedziny nowych znajomych z kościoła. Ona przecież nic nie miała, a ich kultura nakazuje podać posiłek, gdy ktoś odwiedza. A tymczasem to odwiedzający przynosili ze sobą jedzenie dla nich. Dziwią się też, że nie ma w tygodniu całonocnych modlitw. W Tadżykistanie wierzący zbierają się na nocną modlitwę przynajmniej raz w tygodniu. Zdarzało się, że na dom, gdzie odbywały się nocne spotkania, napadali uzbrojeni mężczyźni, czasami z policyjną obstawą. Bili, krzyczeli trzeba było uciekać do domu. Ich pastora aresztowano na pięć dni, po czym wrócił do domu z połamanymi palcami. Na pytanie, jak się czują teraz w Polsce, odpowiadają, że czują się jak w raju. Uczą się języka polskiego, chcą iść do pracy, cieszą się z nowych przyjaźni i nie chcą wracać do piekła. Jednak Rada do Spraw Uchodźców odmówiła nadania im statusu uchodźców i udzielenia ochrony. W decyzji z 10 maja bieżącego roku argumentowano, że sytuacja w Tadżykistanie nie jest taka zła. Dyktatura jest stabilna, a prześladowania religijne wprawdzie mają miejsce, ale są i zarejestrowane oficjalne kościoły. Wprawdzie pastor Jurgie Waitis w piśmie do Rady zwraca uwagę, że kobiety należą do nielegalnego i prześladowanego przez władzę Kościoła, ale Rada zdaje się ignorować te argumenty. Rada do spraw uchodźców wydaje się nie rozumieć również sytuacji kulturowej w środowisku muzułmańskim, kiedy to najstarszy mężczyzna w rodzie zajmuje się niezamężnymi kobietami. W sentencji odmownej Rada stwierdziła, że złożone zeznania przez Adolat są zupełnie nielogiczne. Z jednej strony mówi o tym, że brat jej nienawidzi, bije ją i grozi zabójstwem, a z drugiej jest osobą troszczącą się o los wnioskodawczyni i zapewnia jej sytuację materialną. Rada również nie rozumie, dlaczego kobiety nie zwróciły się o pomoc do swoich władz państwowych. Kobiety jednak zeznały, że w sprawie przemocy w rodzinie państwo nie ingeruje i że w takich sytuacjach zwyczajowo idzie się do meczetu, do imama na skargę. Ale w ich przypadku groziłoby to śmiercią, ponieważ nawróciły się z islamu. Jednak cała ta argumentacja nie przekonała rady. Po zwolnieniu z ośrodka Adolat i Dilafrus otrzymały decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Właściwie w każdym momencie mogą zostać deportowane. Czekają wraz z całym zborem na to, co będzie dalej. Dilafruz zaskarżyła decyzję Rady do spraw cudzoziemców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W uzasadnieniu zarzuciła Radzie brak świadomości realiów w Tadżykistanie, a w szczególności na temat sytuacji kobiet, które zmieniły wiarę z islamu na chrześcijaństwo, ich traktowanie przez muzułmańskie rodziny i społeczności oraz niemożliwości uzyskania przez nie pomocy we własnym kraju. Pierwsza rozprawa odbędzie się w lipcu tego roku. Pastor Arek wciąż szuka adwokata, który podjąłby się ich obrony w tej sprawie. Tutaj mamy historię dwóch sióstr, które są w naszym kraju. I wierzę, że nie pozostaniemy głusi na tą historię, ale będziemy się modlić i pytać Boga, czy też mamy mieć udział w jakiejś mierze w pomocy tym siostrom. Kochany nasz Panie, Ty pozostawiłeś chwałę i piękno i rozkosz nieba, przyjmując postać sługi, przychodząc do nas i wystawiając się na ludzkie zniewagi, niedogodności i cierpienia ludzkiego życia, żyłeś zmierzając na krzyż, wiedząc, że na to przyszedłeś, aby oddać życie. Przyszedłeś, aby cierpieć i umrzeć, aby darować życie tym wszystkim, którzy przez Ciebie przyjdą do Boga. I dziękujemy za tych wszystkich, których pociągasz ku sobie na całej ziemi. Naszych braci i siostry Dziękujemy za Twój Kościół Wszystkich, których Zbawiłeś Oczyściłeś swą krwią I którym dałeś nowe życie Dziękujemy, kochany Panie Za Twe dzieło zbawienia, które Wciąż zbiera żniwo Nawet w tych krajach Gdzie posiadanie Biblii Jest przestępstwem Dziękujemy, że Twój Święty Duch Mówi do ludzkich serc Że dokonujesz cudów, Panie Uzdrawiasz nieuleczalnie chorych. Objawiasz się w snach i wizjach. Dziękujemy, Panie. Dziękujemy za Twe Słowo, które jest zwiastowane mimo przeciwności, mimo wrogości, mimo prześladowań. Dziękujemy za Twoich wiernych zwiastunów. Panie, wołamy o braci i siostry, którzy znoszą prześladowania. Tak jak czytaliśmy dzisiaj Wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć, będą znosić prześladowania. Prosimy o Twoją szczególną łaskę i pomoc dla tych, którzy znajdują się w ogniu tych bolesnych doświadczeń. Zamknięci w więzieniach, bici, i torturowani, rozpędzani, znienawidzeni przez swoich bliskich sąsiadów, niezrozumiani. Prosimy, Panie, o łaskę wytrwałości i wiary i miłości i przebaczenia, o Twój pokój, który może strzec ludzkich serc i umysłów w Jezusie Chrystusie. Prosimy o Twoje pocieszenie, wzmocnienie, zaopatrzenie, o Twoje łaskawe prowadzenie i używanie dla Twojej chwały w dziele zbawiania kolejnych dusz. Modlimy się o te dwie siostry tutaj przebywające w Polsce, Abyś zatroszczył się o nie, Panie, i nie pozwolił wydalić ich z naszego kraju. Byś pomógł znaleźć adwokata, byś poprowadził te rozprawy. Modlimy się, abyś dotykał serc sędzi wydającego wyrok. Prosimy, kochany Ojcze, abyś Ty je prowadził Twoją drogą i uwielbił się w ich życiu. Dziękujemy za braci i siostry, którzy niosą im pociechę, i pomoc i zachętę. I modlimy się, byś i nasze serca odwracał od samolubności i egoizmu i uczył nas kochać, tak jak Ty nas umiłowałeś. Troszczyć się o siebie wzajemnie i troszczyć się o tych, którzy są samotni. Panie, daj Twojemu Kościołowi mądrość i miłość i prowadź w dziele posługiwania napływającym też do Europy uchodźcom wśród których są również prawdziwie potrzebujący pomocy. Są nasi bracia i siostry, są ludzie, którzy potrzebują Ewangelii. Pomóż, Panie, w obliczu strachu, który ogarnia nas, całej tej propagandy i tych różnych rzeczy, które gdzieś słyszymy wokół. Nie zatracić Twojego ducha, ale być Twoimi w naszym postępowaniu odzwierciedlać Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją prawdę. Prosimy, Panie Boże, o Twoją pomoc i łaskę i prowadzenie. Pomóż też nam, Panie, nie wstydzić się Ewangelii, nie wstydzić się krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale być wiernymi zwiastunami Twojej Ewangelii. Udzielaj nam odwagi, pomóż nam żyć pobożnie w Jezusie Chrystusie. Amen.